Pług talerzowy. Dotąd widywałam tylko na stronach książek, podręczników na żywo. Widzę pierwszy raz na agroszow w Bednarach. A moim rozmówcą jest pan Marcin Pasikowski, właściciel firmy ATMP z Gostynina. W czym? Taki pług jest lepszy od zwykłego pługa, którego używa zdecydowana większość rolników. Przede wszystkim pług talerzowy, dyskowy charakteryzuje się tym, że nie ma, nie ma tutaj stałych lemieszy, które się wycierają. Głównym elementem roboczym jest talerz, który obraca się razem z ziemią, dzięki czemu jest mniejsze tarcie. On się nie zużywa. Jednocześnie pozwala na obrócenie się ziemi na pewno w dużo łatwiejszy sposób niż na zwykłym lemieszu. Dodatkową zaletą jest przede wszystkim regulacja. Tutaj regulacja jest we wszystkich płaszczyznach i może każdy rolnik dostosować sobie do swojej gleby, do, swojego, do swojej charakterystyki jazdy, ten pług. Odnośnie regulacji, jeśli w zwykłym pługu z korpusami byśmy regulowali szerokość pierwszej skiby, to siłą rzeczy regulujemy automatycznie kąt natarcia wszystkich pozostałych korpusów. Tak. Tutaj jakby szerokość pierwszej skiby w zasadzie możemy wyregulować sobie, a kąty natarcia poszczególnych korpusów zupełnie zasobna. Dobrze rozumiem? Tak, tak, zupełnie zasobna można. To już, to już każdy, każdy rolnik dostosowuje do, do, do siebie. Pierwsza skiba ogólnie regulowana jest za pomocą śruby ślimakowej, natomiast każda słupica następna ma czterostopniową regulację w poziomie oraz trzystopniową w pionie. Można go stosować przede wszystkim na łąki, jak i również na bardzo suche gleby. W zależności od gleby, jaka jest używana, wtedy, wtedy wiadomo regulujemy sobie, żeby albo, albo bardziej odrzucało skibę, w zależności też oczywiście od wielkości resztek pożniwnych, jakie znajdują się na polu. Taki Pług w pracy, on miesza glebę w dokładnie taki sam sposób jak zwykły pług, efekt wygląda tak samo, czy raczej to jest efekt jak po szybko jadącej, ciężkiej talerzówce? Nie, to jest tak samo jak, jak, jak przy pługu, jak standardowy pług zagonowy. Cztery talerze. Chcielibyśmy to odnieść troszeczkę do czterech korpusów w zwykłym pługu, ale słyszałam, że ten pług ma troszeczkę mniejszy wymóg mocy, czyli te cztery talerze to jaki właściwie ciągnik jest potrzebny? Cztery talerze już spokojnie poradzi sobie 60 koni. Zalecany jest co prawda 70-80 koni, ale 60 koni już sobie radzi. Dzięki, to przede wszystkim dzięki temu, że nie ma takiego tarcia jak przy standardowym. Elementy robocze są ruchome, więc można sobie pozwolić. Na mniejszą moc, co też powoduje mniejsze zużycie paliwa też. A produkujecie tylko w wersji czterotależowej? Nie, standardowo w ofercie mamy trzy skibowe, dwuskibowe, czteroskibowe i pięcioskibowe. Standardowy nasz jest trzyskibowy, można dokładać, ponieważ korpus główny jest regulowany za pomocą dokładek, więc jest możliwość dołożenia kolejnej skiby aż do skib, tak. 3 plus, plus 1 i plus 1.